Ewangelia Mateusza, rozdział dwudziesty. Albowiem podobne jest królestwo niebieskie człowiekowi gospodarzowi, który wyszedł bardzo rano najmować robotników do winnicy swojej, a zmówiwszy się z robotnikami z grosza na dzień, posłał je do winnicy swojej. A wyszedłszy o trzeciej godzinie, ujrzał drugich, którzy stali na rynku próżnujący i rzekł im, Idźcie i wy, do winnicy, a co będzie sprawiedliwego dam wam. A oni poszli, wyszedł wyszedłszy o szóstej i dziewiątej godzinie, także uczynił. Potem o jedenastej godzinie wyszedłszy znalazł drugie, którzy stali próżnujący i rzekł im Przecież tu stoicie cały dzień próżnujący, rzekli mu, iż nas nikt nie najął, i rzekł im. — Idźcie i wy do winnicy, a co będzie sprawiedliwego, weźmiecie. A gdy był wieczór, rzekł pan winnicy sprawcy swemu, — Zawołaj robotników, a oddaj im zapłatę, począwszy od ostatnich aż do pierwszych. A gdy przyszli oni, którzy o jedenastej godzinie byli najęci, wziął każdy z nich po groszu. Przyszedłszy też i pierwsi, mniemali, że więcej wezmą, ale wzięli i oni, każdy z nich po groszu. A wziąwszy, szemrali przeciwko gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę robili, a uczyniłeś je nam równymi, którzyśmy znosili ciężar dnia i upalenie? A on odpowiadając, rzekł jednemu z nich, przyjacielu, nie czynięć krzywdy, a zaż się nie skrosza, zmówił ze mną, Weź mi, co twojego jest, a idź, chcę bowiem temu ostatniemu dać jako i tobie. A zaż mi się nie godzi czynić z moim, co chcę, czyli oko twoje złośliwe jest, iżem ja jest dobry. Tak ci będą ostatni pierwszymi, a pierwsi ostatnimi, albowiem wiele jest wezwanych, ale mało wybranych. A wstępując Jezus do Jeruzalemu wziął z sobą dwanaście uczniów na osobne miejsce w drodze i rzekł im. Oto wstępujemy do Jeruzalemu, a Syn człowieczy będzie wydany przed przedniejszym kapłanom i nauczonym w Piśmie i osądzą Go na śmierć. I wydadzą Go poganą na pośmiewanie i na ubiczowanie i na ukrzyżowanie, ale trzeciego dnia z zmartwychwstanie. Wtedy przystąpiła do niego matka synów Zebedeuszowych z synami swoimi, kłaniając mu się i prosząc nieco od niego. A on jej rzekł, czegoż chcesz, rzekła mu, rzecz, aby siedzieli ci dwaj synowie moi, jeden po prawicy twojej, a drugi po lewicy w królestwie twoim. Ale Jezus odpowiadając rzekł, nie wiecie o co prosicie, możecie pić kielich który ja będę pił i tem, którym się jachszczę być ochrzczeni, rzekli mu, możemy. Tedy im rzekł, kiedy chci mój pić będziecie, i sztem, którym się jachszczę ochrzczeni będziecie, ale siedzieć po prawicy mojej i po lewicy mojej nie jest moja rzecz dać wam, ale tym, którym jest zgotowano od Ojca mojego a usłyszawszy to oni dziesięciu rozgniewali się na onych dwóch braci. Ale Jezus zawoławszy ich rzekł Wiecie, iż książęta narodów panują nad nimi, a którzy wielcy są, mocy dokazują nad nimi? Lecz nie tak będzie między wami, ale ktobykolwiek między wami chciał być wielkim, niech będzie sługą waszym. A ktobykolwiek między wami chciał być pierwszym, niech będzie sługą waszym. Jako i Syn człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, ale aby służył i aby dał duszę swą na okup za wielu. A gdy oni wychodzili z Jerycha, szedł za nim wielki lud. A oto dwaj ślepi siedzący przy drodze, usłyszawszy, iż Jezus przechodził, zawołali mówiąc, Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawidowy. Ale on, lud, gromił ich, aby milczeli, lecz oni tem więcej wołali, mówiąc Zmiłuj się nad nami, Panie, Synu Dawidowy. A zastanowiwszy się, Jezus zawołał ich i rzekł Cóż chcecie, abym wam uczynił? Rzekli mu, Panie, aby były otworzone oczy nasze. A użaliwszy się ich Jezus dotknął się oczu ich, a zaraz przejrzały oczy ich i szli za Nim.